Infrafakty, przegląd wydarzeń normalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówimy o Kuśnierzu, a ze mną jest Piotr Czelewia. Witaj Piotrze. Witam. No, dzisiaj chyba zrobimy taki odcinek wydania Infrafaktów, taki trochę mniej ufologiczny. Wiele osób pisało do mnie, że ciągle mówimy tylko o ufo, UFO więc dzisiaj powiemy o czymś innym. Otóż powiemy m.in. o Bigfootie w Stanach Zjednoczonych, o czerwonym deszczu w Indiach, o monitoringu o w Chinach i na koniec jeszcze może o poltergeistie w Rosji. Także może zacznijmy od tego Bigfoota, czyli tak zwanej Wielkiej Stopy. Okazuje się, że, że po raz kolejny w, wiel... w Stanach Zjednoczonych udało się zarejestrować na filmie coś, co przypomina rzekomo to legendarne stworzenie. Nikt nie wie, co to jest dokładnie ale pojawiła się kolejna internetowa legenda, no i oczywiście film. Tak, no właśnie, no, ten film na naszym forum e, będzie można go zobaczyć, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kilku panów wybrało się na spływ rzeką McKenzie, e, to jest w stanie Oregon, w celu e, łowienia ryb. Na filmie widać no, bardzo malowniczą e, okolicę, no, fantastyczne widoki rzeczywiście, ale w pewnym momencie to są dosłownie no nie wiem, kilkadziesiąt może sekund góra. Podczas właśnie kręcenia, przez jednego z nich ujęcia jak z kolei spływają łódką w dół rzeki, widać taką dziwną postać unoszącą się z ziemi i przechodzącą parę kroków na jednym z brzegów tej rzeki. Co możemy o tym powiedzieć? Czy to rzeczywiście mógł być ten słynny Bigfoot? No tak, film jest dość słaby, nie ukrywajmy. Mnie on trochę przypomina ten najsłynniejszy film z rzekomym Małpoludem, czyli tak zwany film Pattersona z roku 67. Tam również dwaj panowie wybrali się, żeby poszukać akurat BigFoota. Znaleźli go przypadkowo i przypadkowo go zupełnie nagrali. Na tym filmie rzeczywiście widać dość ciekawą rzecz. mówi o tym filmie Pattersona, jeżeli ktoś chce, może sobie znaleźć go w, nawet na YouTubie. Natomiast w tym przypadku jest to taki kolejny, no, mniej udany według mnie film. Trudno mi go jednoznacznie określić. Wiele z nich jest po prostu zbyt mało dokładnych. Tak naprawdę problemem jest to, że nikomu nie udało się ani złapać złej istoty, ani znaleźć jej szczątków. Dlatego kontrowersje naukowe związane z tym, czy taki Bigfoot może istnieć i czy może prawda rzeczywiście utrzymywać tą populację są nadal żywe. Ja bym natomiast zwrócił uwagę i zachęcił wszystkich do śledzenia historii o takich podobnych istotach, ale za naszej wschodniej granicy, gdyż są znacznie bardziej ciekawe. Tak, no my dużo o tym piszemy. No właśnie o tych kredytowych hom hominidach które można znaleźć na naszej stronie wiele artykułów i to nie tylko dotyczących tych za wschodnie granicy, jak też i z Azji i z Australii i też oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Ten film jest o tyle ciekawy. Moim zdaniem, że widać, że y, operator, jakby, który wykonywał ten film, y, zupełnie nie zwrócił uwagi na, na tę postać. Podejrzewam, że po prostu ktoś, kto później to odmadał, to dopiero zarejestrował taki jakiś dziwny ruch. Y, no ale to już... Y, Poddaję ocenie tych, którzy są tym zainteresowani. Może przejdźmy do innej sprawy. Słynny czerwony deszcz w Karali, w Indiach z 2001 roku wzbudził wiele emocji i Pojawiły się natychmiast różne kontrowersje, czym mógł być spowodowany. Ten deszcz przez niemal dwa miesiące co jakiś czas się pojawiał. Właśnie był koloru czerwonego, a też pojawiały się relacje o tym, że czasem przybierał kolor żółty, czarny. No właśnie teraz się pojawiły nowe, nowe kolejne badania na temat tego, co, co mogło powodować takie, ani inne zabarwienie tego deszczu. No tak, bo musimy pamiętać, że zaraz potem, jak ten deszcz spadł, pojawiły się, może nie zaraz, ale za jakiś czas pojawiły się kontrowersje związane z tym, że tuż przed tym, jak on się pojawił po raz pierwszy, dał się wtedy jakiś dziwny huk i błysk, i nasunęło to jakieś tam przypuszczenia, że mogło być to spowodowane przez wybuch jakiegoś kosmicznego obiektu, ale nie mówimy tu o UFO, tylko o, jakim, o komecie lub... Mhm. lub czymś w tym rodzaju w ziemskiej atmosferze, natomiast te drobinki czerwone miały być takimi jakimiś kosmicznymi mikrobami, które opadły po prostu na Ziemię. i być to dowód na to, że panspermia to jest jednak teoria, która jest w praktyce możliwa. Przypomnijmy, że zakłada ona, że wszelkiego rodzaju organizmy mogą przybywać do nas w przestrzeni kosmicznej i są one zdolne, prawda, wytrzymać te ekstremalne warunki, które tam panują. I tu się okazało, że rzeczywiście w tej wodzie znajdowały się takie, takie dziwne no nazwijmy to stworzonkami tak umownie znajdowało się takie dziwne coś coś w rodzaju komórek tak, tak próbowano to określić Hinduscy naukowcy tak się troszkę niejasno wyrażali, nie, nie byli w stanie a to określić co to, a to nawet powiedzieli w roku 2008, że są to na pewno organizmy pozaziemskie, natomiast co ciekawe w tym roku właściwie bardzo niedawno pojawił się artykuł, w którym twierdzi się, a mianowicie twierdzą tak oryginalni badacze tego deszczu, jeżeli możemy ich tak nazwać, czyli Między innymi dr Godfrey Lewis, że po prostu udało się przy pomocy bardzo wysokiej temperatury zmusić te komórki do, do mnożenia się. Innymi słowy, doszli oni do wniosku, że nie jest możliwe, aby to były żadne ziemskie organizmy. No i oczywiście powstała zaraz taka lekka sensacja mówiąca, że obce organizmy po prostu nagle ożyły. Wydaje się jednak, że nie jest to chyba do końca tak sprawdzona informacja, jak również nie do końca trafne jest to, że są to jakieś rzeczywiście pozaziemskie, pozaziemskie mikroby. No właśnie, bo mówiło się, że na przykład mogą być to jakieś algi, coś takiego. Znaczy tam chyba jest jakiś problem, występuje z wyodrębnieniem DNA jakby tych rzekomych czerwonych komplek. To, to jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że w Kerali taki deszcz spadał nie tylko w roku 2001, ale znacznie wcześniej i pojawia się możliwość zakładająca no, nie tylko prawda, algi, ale również jakieś rozwiązanie bardziej zwracające naszą uwagę ku czynnikom atmosferycznym, czyli mhm. na przykład na noszeniu jakichś pyłów, tudzież piasku znad pustyń, prawda. tylko że mhm. cały problem krwi w tym, że nikt się jeszcze dokładnie nie wypowiedział, która z tych możliwości jest najbardziej trafna. No tak, a gdyby się okazało, że to rzeczywiście są jakieś swego rodzaju komórki pochodzące z ciała kosmicznego, które są w stanie się reprodukować, to faktycznie byłby to przełom. No z pewnością tak, ale trzeba to jeszcze wszystko sprawić, bowiem pojawiło się zbyt wiele wątpliwości i zbyt wiele teorii, których nie wykluczono. Także nagle narodziła nam się kolejna taka popularna naukowa legenda mm -hmm. dotycząca prawda, hinduskiego deszczu, czerwonego deszczu i no, jest ona dość popularna. Jeżeli sobie tak przejrzymy tutaj strony internetowe, to zauważymy jak wiele poświęca się jej gdzieniegdzie gdzie uwagi. Dobrze, to może przejdźmy teraz z Indii do Chin. No i powiemy jednak parę słów o obowiem w Chinach w Stolicy w Pekinie. Ma być uruchomiona taka sieć monitoringu nieba. Ma to służyć chińskim naukowcom, obserwacji różnych pozaziemskich ciał, które zbliżają się do naszej planety. Chodzi przede wszystkim o meteoryty. Ale też mówi się o tym, że dzięki tego rodzaju monitoringowi będzie również można weryfikować wszelkie doniesienia o UFO. No tak, Chiny to taki kraj dość yy, otwarcie podchodzący do tego typu zjawisk, a można powiedzieć, że podchodzący masowo i według mnie mamy tutaj do czynienia chyba z próbą, no nie wiem, wyeliminowania jakichś fałszywych alarmów, bowiem jeżeli yy, przyjrzymy się nawet odcinkom naszego programu sprzed co najmniej kilku miesięcy, to zauważamy, że bardzo wielu z nich pojawiają się doniesienia z Chin, tak jak ostatnio pojawiło się doniesienie o w jakimś obiekcie z nadotniska, tak przedtem było na przykład do obiekcie zauważanym przez astronomów. No mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju taką chińską uf Tak, ja myślę, że ona cały czas trwa i będzie trwać, bo to jest taka, to jest skutek po prostu takiego szerszego dostępu do medium, jakim jest internet. Natomiast w tym tygodniu pojawiło się jeszcze kilka doniesień z Państwa środka. Natomiast głównym problemem pozostaje to, że my wciąż nie wiemy, co tak naprawdę powiadało za tą lipcową relację z nadlotniska Hangzhou. Mhm. Tak, to wciąż jest nie do końca wyjaśnione. No i że faktycznie tych, tych relacji z Chin, szczególnie tym było bardzo dużo. A ciągle... No tak, ale... Ale wszystkie, jak pamiętasz, były takie mało szczegółowe, trochę szemrane, bym powiedział. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia na pewno z czymś, co dało się racjonalnie wytłumaczyć. No ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że te że jakby oficjalne wszystkie media chińskie piszą o tym. Bo te, te informacje właśnie no, dotyczące choćby tego monitoringu i odniesienia jakby do weryfikacji i nie UFO one się pojawiają na tych głównych stronach, które są stronami dzienników chińskich. No tak, możemy na to patrzeć z dwóch stron, to znaczy albo rzeczywiście jakaś oficjalna linia myślenia stara się narzucić taką, taką wizję po prostu, żeby wszystko co nie da się zidentyfikować było dla Chińczyków, przybyszem z kosmosu Mogą być to różne rzeczy, yy, prawda? W tym jakieś obiekty, maszyny, twory wojskowe, których oni nie powinni, nie powinni znać. Mm -hmm. no, natomiast yy, nie wiem, jak do tego podejść, tym bardziej, że nawet u nas teraz, jeżeli przyjrzymy sobie takie jakieś większe portale, które kiedyś rzeczywiście mogły być yy, nie wiem, opiniotwórcze, to również zauważymy, że tam się pojawiają nie tylko relacje UFO, ale czasem po prostu Jakieś pierdoły, związane no, z tym tematem, stało się to po prostu tak, tak. popularne przyciąga uwagę i myślę, że nadal będzie, przynajmniej przez jakiś czas. No właśnie, nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle. Zależy jak na to patrzeć. Dobrze, no może powiedzmy na koniec o tym poltergejście rosyjskim. Chodzi o zdarzenia jakie miały miejsce w mieście Angarsku, jest w wodzie irkuckim. Otóż tam w, w takim jednym z przedszkoli zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Dozorca nocny, który tam przychodził pilnować tego budynku zaczął donosić o tym, że słyszy jakieś dziwne dźwięki stukania, szurania, dźwięki kroków, szczególnie na schodach i też szczególnie w miejscu prowadzącym na strych tego budynku. Co ciekawe, on zaczął pracować tam, znaczy w ogóle ta relacja pochodzi z 2009 roku. W tej chwili pojawiła się jakby taka próba analizy tego, co tam się działo na stronie Ufokomu białoruskiej, to jest taka zaprzyjaźniona z organizacja. Panowie z Ufokomu tam się udali, próbowali jakby wyjaśnić tą sprawę i dopiero teraz jakby opublikowali raport dotyczący tego. A już tak krótko mówiąc ten dozorca zaniepokojony tymi wszystkimi dziwnymi zdarzeniami oczywiście zawiadomieni dyrekcję tej szkoły, no i postanowiono to wyjaśnić, między innymi zwracając się tutaj do badaczy spraw niewyjaśnionych, którzy przeprowadzili taką, no można powiedzieć, że profesjonalną analizę, bo badali ich z pomocą różnych, przeróżnej aparatury, nagrywając różne dźwięki i tak dalej. Ty Piotrze słyszałeś, tak, o tej historii? No tak, tak, bo to jest taka historia dość, nawet bym powiedział, E, wzbudzająca lęk tudzież gęsia w wkurkę no bo jak to jest możliwe żeby w takiej placówce zagnieździło się coś złego rzeczywiście może to mm, być historia ciekawa może stanowić scenariusz do jakiejś, jakiegoś, jakiegoś filmu tudzież mm, opo opowiadania natomiast ten pan mm, donosił jak powiedziałeś o różnego rodzaju dźwiękach, drapaniach, stukach. Pojawiły się na tej stronie zdjęcia potrzaskanych kubków, ale również tak. pojawiło się zdjęcie jakiejś dziwnej postaci, którą on miał, prawda, uchwycić na, na, na schodach bodajże. Tak, tak. znaczy To jest o tyle ciekawe, że w czasie, kiedy panowie przeprowadzali badania, oni też stali się świadkami tak. tych dziwnych jakichś takich fenomenów w postaci stuków, szurania nagle spadających przedmiotów. I tu, znaczy, to co oni podkreślili, to to, wszelkie takie wydarzenia miały miejsce tylko i wyłącznie w obecności tego dozorca. No właśnie, i tu pojawia się problem, czy on generował te zjawiska świadomie, czy nie, bowiem rzeczywiście mogło chodzić jedynie o zwrócenie uwagi bowiem wiemy w jak wielu przypadkach yy, podobne zjawiska są po prostu głęboko podejrzane. To nie są żadne duchy, to, to jest często po prostu zbieg różnego rodzaju dziwnych okoliczności, yy, tudzież błędów w, w, interp w ich interpretacji i wydaje mi się, że coś takie jak duchołapstwo, jest badanie duchów jest zajęciem dosyć kontrowersyjnym. Natomiast w Rosji istnieje dość długa tradycja rejestrowania tego typu zdarzeń. Ostatnio, tak. ostatnio nawet mieliśmy do czynienia z dwoma tego typu przypadkami. Je się nazywa poltergeistami właśnie. To nie są tak stricte mówiąc duchy. To jest jakaś w tym ujęciu jakaś paranormalna siła prawda, generowana hmm. raczej przez człowieka i m, pamiętam takie dwie historie jedna miała miejsce w Barnau Tam ta dochodziła do dziwnych rzeczy w miejscowym szpitalu, pojawił się nawet film pokazała go prawda, jak po prostu porusza się jakiś, samo siebie, jakieś krzesło Kolejny przypadek to był poltergeist, już bardziej taki, e, taki dramatyczny. To był przypadek z Kijowa, kiedy rzekomo w jednym z mieszkań miało dochodzić do samoczynnych pożarów. To znaczy e, coś miało atakować ogniem nastolatka. No, okazało się, że przynajmniej w przypadku tego nastolatka ta rzecz była dość głęboko podejrzana. Natomiast e, jakie są wnioski w w tym przypadku z Kirkucka, bo rzeczywiście one również wydają się być nieco podejrzane. Znaczy tak, no. wypada powiedzieć na koniec, że przeprowadzono nie tylko takie, no, można powiedzieć, quasi naukowe badania, które wykazały rzeczywiście jakieś zwiększenie aktywności różnego rodzaju, ale też przeprowadzono nie wiem jak to nazwać, na no swego rodzaju serię takich seansów spirytystycznych i tutaj w konkluzji panowie napisali, że udało im się nawiązać kontakt z jakimś bytem, który rzekomo miał być duchem sześcioletniej dziewczynki, która kiedyś uczęszczała do tego przedszkola, a później zmarła i ten byt wymagał swego do, rodzaju. że tak powiem. Tak. I bo, dlatego wprowadzono tak. pewien obrządek prawosławny, po którym rzekomo te wszystkie dziwne zjawiska zanikły. I co to na to? A, no to co zawsze dla mnie jest to lekko podejrzane, bo z jednej strony mamy do czynienia z rejestracją różnego rodzaju, rodzaju puli anomalii, z drugiej strony zaś mamy zupełnie, że tak powiem ekstrasensoryczne postępowanie w postaci sensu spirytystycznego, który, który prawda, kontaktuje się z jakimś abstrakcyjnym bytem, od którego następnie wydobywa informacje, a potem prze przeprowadza się prawda, ceremonię prawie religijną mhm. i, i wszystko już jest w porządku. Według mnie m, tego typu zdarzenia m, mają często, rzeczywiście w niektórych przypadkach, jakieś tam m, paranormalne przyczyny, Natomiast ludzka psychika jest konstruowana, tak, że poszukuje sensu czasem, żeby ten sens znaleźć, musi zastosować się do pewnych abstrakcyjnych reguł i wierzeń, często absurdalnych i według mnie tak było w tym przypadku, bowiem coś niewytłumaczalnego mhm. spróbowano nie tylko wytłumaczyć, ale i załatwić przy pomocy no, prawie magicznych, magicznych rytuałów, także nie wiem co o tym powiedzieć to jest raczej rzecz dla osób, które interesują się psychologią zjawisk niezwykłych. Tak, dokładnie. Ale swoją drogą takie przecież zjawiska właśnie poltergeista wcale nie są takie rzadkie. Mieliśmy ich wiele w Polsce. I myślę, że warto warto nad nimi się zastanowić, jakoś spróbować je analizować, a nie, nie zamykać je po prostu krótkim religijnym oprządkiem załatwia nas. I tak samo jest w tym przypadku z, z Angarska. No tak, wszystko wskazywało w, w większości tych przypadków, że w grę nie wchodził żaden byt nadnaturalny którego trzeba było przepędzać, a raczej jakieś no bym powiedział przedziwne zdolności hmm. człowieka, przy tym niekontrolowane zdolności I, ale to może kiedy indziej o tym powiemy warto o tym poczytać, warto zobaczyć pewne zbieżności i warto zobaczyć, że tak naprawdę próbowano to badać mimo wszystko, tylko tak. po prostu fenomen, który jest w stanie generować tak zwanego poltergeista, który nie ma z duchem de facto nic wspólnego, pojawia się rzeczywiście bardzo rzadko a kiedy się pojawi, to często jest niezauważany przez naukę, szkoda. Mm -hmm. tak, a szkoda. Tak, jeśli Państwo są zainteresowani tym tematem, jak też i tymi wszystkimi, o których mówiliśmy wcześniej, zapraszam na naszą stronę www.infra.org.pl, jak też na nasze forum http Zachęcam do dyskusji. A jeśli ktoś doświadczył czegoś niezwykłego, coś widział,